Przechodząc przez pustynię, mały książę spotkał tylko jeden kwiat. Kwiat o trzech płatkach. Nędzny kwiat. — Dzień dobry! — powiedział mały książę. — Dzień dobry! — odrzekł kwiat. — Gdzie są ludzie? — grzecznie zapytał mały książę. Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę. — Ludzie? Jak sądzę, istnieją sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota, nie mają korzeni, to im bardzo przeszkadza. Do widzenia, rzekł mały książę. Do widzenia, odpowiedział kwiat. — Mały książę wspiął się na wysoką górę. Jedynymi górami, które dotychczas znał, były sięgające mu kolan trzy wulkany. Wygasły wulkan służył mu jako krzesełko. — Z tak wysokiej góry jak ta, — powiedział sobie, — zobaczy od razu całą planetę i wszystkich ludzi lecz nie zobaczył nic poza ostrymi skałami. — Dzień dobry! — powiedział na wszelki wypadek. — Dzień dobry! — Dzień dobry! — Dzień dobry! — odpowiedziało echo. — Kim jesteście? — spytał mały książę. — Kim jesteście? — Kim jesteście? — powtórzyło echo. — Bądźcie mymi przyjaciółmi! Jestem samotny! — powiedział. — Jestem samotny! — Jestem samotny! — Jestem samotny! — Odpowiedziało echo. — Jakaż to zabawna planeta! — pomyślał mały książę. — Zupełnie słucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi. — Na mojej gwiazdce miałem róże. Ona zawsze mówiła pierwsza.